Mówiliśmy już o tym, że podążanie za Jezusem to podążanie za Słowem. Mówiliśmy, że są dwa greckie słowa użyte w Biblii, czyli logos, to oznacza wiedzę, zrozumienie, i rema, czyli konkretne słowo do konkretnej osoby w konkretnej sytuacji. Logos to 10 przykazań, rema to powiedzenie do Piotra, żeby chodził po wodzie. Więc zobaczmy teraz to słowo rema, które Bóg stosuje w konkretnej sytuacji. Z kilku fragmentów wybrałem taki... Takie trzy, które najlepiej to pokażą. Z Ewangelii Jana, 14 rozdział, o wiersz 25-26, czyli ostatnia wieczerza, Jezus dzieli się ważnymi rzeczami ze swoimi uczniami i mówi tak. To wam powiedziałem z wami przebywając. Czyli wszystko, co im mówił Jezus, w większości wypadków to było słowo logos. On dał pewne zrozumienie przez trzy lata. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy i przypomni. I tutaj właśnie Jezus dokładnie o tym mówi, że Duch Święty pokaże ci jak zastosować to słowo, które, które wcześniej poznałeś. Czyli można powiedzieć, to już o tej głównej zasadzie, jak przychodzi lo, słowo Rema, że rozmyślając nad słowem Logos, poznając słowo Logos, ucząc się czasami na pamięć słowa Logos, w pewnym momencie, kiedy jest taka potrzeba, Duch Święty przychodzi i przypominać to słowo. Zobaczmy, to mówił Jezus do swoich uczniów i zobaczmy to, jak w życiu uczniów to, to miało zastosowanie. Dzieje apostolskie dziesiąty rozdział mówią o tym, jak Piotr przyszedł do domu Korneliusza. Bardzo ciekawa, dłuższa historia, nie będę się w nią wchodził. W każdym razie, kiedy on do nich przemawiał, Duch Święty stąpił na nich. On im głosił ewangelia. Duch Święty stąpił. Oni zaczęli modlić się językami, prorokować, uwielbiać Boga. Więc Piotr rozpoznał, wow, Bóg dał im Ducha Świętego, tak jak nam na początku. I to było ważne, ponieważ on był Żydem. I uważał, że poganie nie mogą być zbawieni. Może i tak w teorii uważał inaczej, ale w praktyce, kiedy widzimy jego życie, to widzimy, że no, to był dla niego pewien dylemat. I kiedy przychodzi potem do pierwszego kościoła, opowiada im, że poganie też są zbawiani, to oni nie do końca dowierzają. Więc on opowiadając im o tym, i tu mamy Dzieje apostolski 11 rozdział od 15 wiersza. Piotr mówi tak, a gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przypomniałem sobie słowo, tu jest Rema, Pana. Czyli Piotr mówi, wydarzyła się ta sytuacja, czy było jakieś doświadczenie, życiowa lekcja, i on mówi, i wtedy przypomniałem sobie, tak, Duch Święty mu przypomniał to słowo, które mówi Jezus, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I on sobie przypominał, to samo Jezus zrobił dla tych ludzi, żeby mnie przekonać, że kiedy głosiłem Ewangelii, oni uwierzyli i dlatego Duch Święty przyszedł na potwierdzenie tego, jako Boża pieczeć. Więc Rema to jest to konkretne słowo wypowiedziane do tej konkretnej osoby, ale to jest ciekawe, że jest inne greckie słowo opisujące objawienie. Ono brzmi apokalupto, tak, tak, księga objawienia, księga apokalipsy, i oznacza, może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Wziąć to, co zostało skradzione, czyli na przykład został skradziony w wielu ludziach prawdziwy obraz Boga. Nieraz to widziałam że kiedy rozmawiam z ludźmi i oni zaczynają mi o coś tam pytać i ja mówię do nich, słuchajcie, ale Biblia inaczej pokazuje Boga. Pokazuje Boga jako tego, który Ciebie kocha, który cię o Ciebie troszczy albo czasami ktoś jest w trudnej sytuacji i nie miejsce i czas, żeby mu mówić o Bogu, a wiem, że nie ma relacji z Bogiem albo ma taką wątpliwą i mówię, czy mogę się pomodlić? I modlę się o to, żeby Bóg, który go kocha, okazał mu miłość. Wtedy ludzie doświadczają coś mówią, wow, Bóg mnie kocha. To jest niesamowite. Pierwszy raz to słyszę, albo pierwszy raz tego doświadczam. Albo teraz to do mnie dociera. Czyli słowo objawienie oznacza to Wziąć to, co zostało skradzione, lub też drugie znaczenie. Powoli podnosić kurtynę. Nie rozsuwać kurtynę, czy podnosić, ale podnosić ją do góry. czy powoli, powoli, powoli. To objawienie po pierwsze narasta w naszym życiu. Z roku na rok, podążając za Jezusem, rozumiemy coraz lepiej Boże zasady, Boże dzieło. Kiedy patrzymy wstecz, mówimy z zachwytem, wow, co Bóg niesamowitego uczynił z moim życiem. Ale też widzimy to w całej księdze, tak, że Mojżesz wiedział więcej o Bogu niż Abraham, a Jan Chrzciciel więcej niż Mojżesz. Nie wszystko poznajemy od razu krok po kroku Bóg nam objawia pewne rzeczy i teraz my, myślę, że powiem tą rzecz powiem, powiem to świadectwo, bo ono może tutaj być ciekawe i potrzebne kiedyś prowadziłem taką grupkę, no związała się dosyć spontanicznie, pewna osoba doświadczyła uzdrowienia, nawróciła się i zaczęliśmy się spotykać w jej domu, potem coraz więcej osób przychodziło, mimo że jakoś specjalnie nie tych akcji, ale ludzi było coraz więcej, coraz więcej. I w pewnym momencie robiliśmy, tam podczas tych spotkań głosiliśmy Ewangelię, ludzie zaczęli się nawracać, pamiętam, zrobiliśmy kiedyś taki weekend, modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym. I potem, kiedy usiedliśmy wspólnie, poprosiłem tych ludzi o, o to, żeby powiedzieli, co się wydarzyło z nimi, co przeżyli, kiedy modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym. Jedna właśnie taka para opowiadała, że wrócili do domu. I kiedy położyli się razem do łóżka, nie byli małżeństwem, to mieli taki zwyczaj, że otwierali Biblię i zapalali z marihuaną. Tak? I w tym momencie, kiedy chcieli zapalić, poczuli, że Bogu to się nie podoba. Więc nie zrozumieli, dlaczego Bogu miałoby się nie podobać marihuana, więc odłożyli ją ze zdziwieniem na bok, tak? ponieważ ja wtedy pracowałem jako terapeuta, uzależnie mogłem wytłumaczyć, na czym polega pułapka marihuany i dlaczego ona też uzależnia i psychicznie, i fizycznie. No i potem przeczytali Biblię, pomodlili się i chcieli się położyć i jak, tak siebie traktowali jako para, że teraz możemy współżyć. I nagle poczuli, że to też Bogu się nie podoba. I mówią, czy jest coś nie w porządku w tym, że my żyjemy ze sobą bez ślubu? To było ciekawe, nie mieli zrozumienia bi biblijnego, nie, nie mieli zrozumienia tego, jak Bóg widzi seks, że jest zastrzeżony dla małżeństwa, nie rozumieli tego, czym jest marihuana i dlaczego ona jest zła. Natomiast Duch Święty, kiedy do nich przyszedł, przekonał ich o tym. I oni kiedy to zrozumieli, ponieważ przez kilka jeszcze miesięcy spotykaliśmy się, miałem okazję śledzić ich losy, to widziałam, jak bardzo to wzmocniło ich związek. Oni wzięli ślub. Ciekawe, że za tym przyszło błogosławieństwo. Bo oni mieli takie problemy, gdzieś tam pracowali, tu, tam, ale tą pracę tracili. I w pewnym momencie podarowano jedna tam z da dalsza osoba z rodziny, po prostu podarowała im gospodarstwo, które mieli, przyjęli, a oni się bardzo dobrze czuli właśnie na gospodarstwie, chociaż mieszkali w dużym mieście, bo tam była praca, ale przenieśli na to gospodarstwo, to w ogóle odżyli, tak, bo to było coś, do czego oni byli powołani. Po drugie mówią, że sami zobaczyli, kiedy czyli Marychłana, jak bardzo byli od niej uzależnieni i jak wielką wolność im Bóg dał. I to było właśnie niesamowite. To Duch Święty przyszedł i im to pokazał. Czy to oznacza, że mamy nie mówić pewnych rzeczy ludziom, bo Duch Święty ma im powiedzieć? Nie, to chodzi o to, że kiedy człowiek naprawdę zbliża się do Boga, to Bóg sam mu pokaże pewne rzeczy prędzej czy później. I taki genialny fragment, który świetnie pokazuje, czym jest to przyjęcie tego objawienia, tego słowa Rema, to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 13 do 19. Wiersza. Gdy Jezus przed w okolicę Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni mówią: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on im mówił: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja powiadam ci, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I kilka rzeczy. Jezus powiedział do Piotra tak. Błogosławiony jesteś, Szymonie. Błogosławiony, tak Tak tłumaczymy. Natomiast dosłownie powiedział szczęśliwy. To jest makary, słowo szczęśliwy. A więc kiedy przyjmujesz objawienie, tak, tak jak Piotr przyjął pewne objawienie, to czyni Ciebie szczęśliwym. Kiedy, wiesz, czytasz Biblię, nagle coś rozumiesz, to nagle jest takie poczucie Bożej obecności, radości. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli jakiś tekst biblijny cię naprawdę tak dotyka, rozmyślaj nad nim. Nie, nie chodzi o to, że musisz teraz ciągle coś nowego, ale dopóki ten tekst, czytasz to słowo, zdanie, fragment, rozdział, tak bardzo cię porusza, to czytaj go. Nasycaj się nim dzień po dniu, tak długo, aż to poczucie takiego nasycenia duchowego ustąpi. To Bóg karmi twoją duszę, twojego ducha, tak? To jest coś więcej niż tylko zrozumienie. Zrozumienie jest ważne, mówiliśmy o tym wcześniej, ale to jest coś, co karmi też twojego ducha, które sprawia, że jesteś mocniejszy, silniejszy, szczęśliwszy. To jest takie niesamowite, tak? Dlatego możemy zrozumieć, dlaczego psalmista mówił, że twoje przykazanie jest słodsze niż miód. Ponieważ naprawdę jest takie duchowe odczucie wspaniałości, słodkości, które no po prostu... Yy, jeżeli, jeżeli to przeżyłeś, to rozumiesz, o czym mówię. Jeżeli nie, to wgłębia się w Boże Słowo. Prędzej czy później to doświadczenie przyjdzie. Kolejna rzecz, Jezus mówi, nie ciało i krew ci to objawiły. Czyli nie chodzi o to, że to jest zwykła wiedza na jakiś temat. Wiedza nie jest zła, to mówiliśmy o tym, ale to jest objawienie, takie nagłe zrozumienie, które przychodzi do człowieka. I potem Jezus mówi do niego, ty jesteś Piotr, tak? I yy, to słowo Piotr oznacza skałę, a wcześniej on miał na imię Szymon. Szymon oznacza trzcina chwiejąca się na wietrze. I właśnie dokładnie tak to jest, że kiedy przychodzi do ciebie objawienie w jakiejś dziedzinie życia, to nagle przychodzi tak wielkie przekonanie, że wcześniej ty się mogłeś wahać, a to jest tak albo tak, ja nie wiem, nie jestem pewien, ale przychodzi objawienie i ty jesteś silny w tej dziedzinie. Mówisz, wow, to ja teraz to rozumiem. I na tym objawieniu, które dał Ci Bóg, jesteś w stanie zbudować swoje życie. I to jest ciekawe, że psychologia pokazuje, że działamy według swoich najgłębszych przekonań. No i właśnie to, jeżeli czytasz Boże Słowo, i nagle Bóg do Ciebie przez jakiś fragment przemówi: Reichan Bonke, tak potężna ewangelizacja w Afryce. On czytał Biblię, modlił się, i nagle do Niego dotarło to słowo: Afryka będzie zbawiona. W tym znaczeniu, że trzeba głosić Ewangelię. I kiedy zaczynał głosić Ewangelię, zaczynał od paru osób, a doszło do kilku milionów, które Bóg przyprowadzał na jego spotkania, bo on przyjął to i on to robi. I różne trudności, przeciwności przychodził. Kiedy pierwszy raz miał robić duże namiotowe spotkanie, zrobił właśnie ten namiot, tak, modlił się na ten namiot, ktoś się znalazł, jakiś sponsor, zafundował mu ten namiot. Było niby wspaniale. Przyjechał nawet BBC, żeby to nagrać. I nagrali cały materiał, a w nocy była potężna wichura i namiot został cały w strzępach porwany i oczywiście BBC było tam jeszcze na miejscu, wykorzystało tą sytuację, nagrali i wyśmiali go. Nagrywając taki szyderczy reportaż, Bóg dał mu Afrykę i pokazali, że to jest ciekawe, że Bóg nie mógł go chronić przed tym namiotem. To było trudne, ale Reicha Bąka kiedy wszyscy mówili, co teraz? Może to nie Bóg nas tak prowadzi. Nikt wtedy nie robił takich wielkich krucjat ewangelizacyjnych, ale on miał tą pewność. Mówi, Bóg mi to powiedział. Nawet jeżeli wy wszyscy odejdziecie i zwątpicie, ja i tak dalej będę to robił. Więc to, to, to jest to właśnie, co, co daje ci objawienie. Potrzebujesz wiedzieć, potrzebujesz swoje małżeństwo, swój biznes. Oprzeć na właśnie takim fundamencie Bożego Słowa, na tym, że Bóg ci to powiedział i tego możesz się uchwycić. I teraz to jest powiedziane, że bramy piekła go nie przemogą. Bramy piekła oznaczały oddziały wojska rzymskiego szczególnie niebezpieczne, takie odpowiednich dzisiejszych komandosów. A więc oznacza to, że w tej dziedzinie życia będziesz też szczególnie atakowany. To co Reichal Bonke, tak? Bo przez chwilę pokazałem przykład. Jezus, kiedy przyjął chrzest w Jordanie, usłyszał głos z nieba. Tyś jest mój syn umiłowany. A później, kiedy był na postyni, szatan to podważał Mówił, jeśli jesteś synem Bożym, więc będziesz szczególnie atakowany, żebyś to zwątpił, ale właśnie dlatego, kiedy w tym momencie ataku oprzesz się bo już Bóg tak powiedział, Bóg tak powiedział, Bóg tak powiedział, to będziesz jeszcze silniejszy w tej dziedzinie i kolejna rzecz, Jezus mówi, dam Ci klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz będzie związane, co rozwiążesz będzie rozwiązane, to znaczy, że Bóg daje Ci moc w tej dziedzinie, kiedy to przejdziesz, te, te przeciwności, że będziesz miał autorytet w tej dziedzinie. Zobacz, Jezus, kiedy wyszedł na pustynię, był pełen ducha, ale jeszcze nie uczynił żadnego cudu. A kiedy skończył się czas kuszenia, wyszedł, jest napisane w mocy ducha i zaczęły się cuda. I to jest tak, jeżeli masz jakieś zrozumienie słowa, jakieś objawienie przychodzi do twojego słowa, co wtedy zrobić? Trwaj przy tym, dziękuj Bogu, rozkoszuj się tym słowem i bądź pewien, że przyjdzie zwątpienie. Potem, kiedy przejdziesz to zwątpienie, wyjdziesz silniejszy i będziesz miał autorytet, żeby robić pewne rzeczy. Mieliśmy takie doświadczenie z naszą firmą, tak? Otworzyliśmy ją, bo byliśmy przekonani, że z moją żoną, że Bóg tego chce. Był taki moment, kiedy zwątpiliśmy, czy to w ogóle ma sens. I kiedy już chcieliśmy zamykać firmę, miesiąc przed tą decyzją, postanowiliśmy, że za miesiąc zamkniemy. Bóg. Kolejny raz przez Słowo nam potwierdził. Chwyciliśmy się tego Słowa, przeszliśmy przeciwności i zobaczyliśmy, jak zaczął Bóg to rozwijać. Ale to właśnie dzięki Bożemu Słowu przeszliśmy to. Więc potrzebujesz mieć objawienie dla swojego życia. Takich tak naprawdę, takich szczerze, takich prawdziwych objawień, zrozumień Słowa może być wiele, bo to był krok po kroku będzie Ci dawał nowe zrozumienie, ale takich objawień Boga, takich nie będzie zbyt dużo. Jak to powiedział kiedyś jeden z ludzi, Lester Summerall, powiedział, w życiu miałam może dwa, trzy takie kluczowe objawienia, ale całe życie zajęło mi ich wypełnianie. Jak praktycznie przyjąć takie objawienie od Boga? Oczywiście to zależy od Boga, żeby dał Ci takie przekonanie, żeby dał Ci takie objawienie, żeby dał Ci takie zrozumienie. Natomiast zasada jest taka, kiedy czytasz Biblię i poruszy Ci jakieś słowo, rozmyślaj nad nim tak długo, dopóki to będzie Cię wewnętrznie karmiło. Tak? Pozwól, żeby Bóg nas sycał w ten sposób swoją duszę, więc po prostu Ty musisz zrobić swoją część, modlić się i rozważać Słowo, a Bóg za jakiś czas będzie robił swoją część i przez to Słowo będzie szczególnie do Ciebie mówił. Więc podsumowując te pierwsze lekcje uczniostw, o modlitwie i czytaniu Słowa, jak to zrobić praktycznie? Wyznacz sobie codziennie czas, chociażby według takiego prostego schematu. Podziękuj Bogu, przeczytaj coś ze Słowa i porozmyślań nad nim i zakończ modlitwę prośbą. Bardzo prosty schemat, dziękczynienie, czytanie słowa i rozmyślanie i prośba. Proste rzeczy, ale zauważyłem, że często za, właśnie w takich prostych rzeczach upadamy. W takich prostych rzeczach nie jesteśmy wytrwali. A Jezus powiedział, że przez wytrwałość przynosimy owoc. Więc Boże, my Ciebie teraz prosimy. Wiemy, że podstawą uczniostwa jest relacja z Tobą. Jest czas, który poświęcamy na modlitwę i czas, kiedy poświęcamy na słuchanie Twojego słowa. Niech Twój Duch nas nieustannie prowadzi, abyśmy pamiętali, że Ty każdego dnia czekasz, żebyśmy taki czas dla Ciebie znaleźli, kiedy Amen. będziemy mówić do Ciebie, a Ty będziesz nam odpowiadał. I dziękujemy Ci, że mamy taką możliwość i że Ty nam na to pozwalasz. Amen.